To są informacje polskiego Radia 24. Wiktor Orban czy Peter Modzior na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Pakistan apeluje o utrzymanie rozejmu na Bliskim Wschodzie. Amerykańsko-irańskie rozmowy zakończyły się fiaskiem. Audycje z nietypowych miejsc i wyjątkowi goście. Radiowa Jedynka rozpoczyna obchody stulecia nadawania. Minęła 9. Bartosz Teodorowicz zapraszam. Weżą się losy Wiktora Orbana. Rządzący na Węgrzech nieprzerwanie od 16 lat Fidesz może stracić władzę. Zdecydują o tym wyniki wyborów parlamentarnych. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie szóstej i potrwa do dziewiętnastej. Na środku pomieszczenia stoją dwie nieprzezroczyste urny wyborcze. Jak usłyszałem, dodatkowa urna była potrzebna ze względu na liczbę wyborców. Pierwszy wyborca, który przyszedł oddać głos, musiał razem z członkami komisji sprawdzić, czy urny są puste i podpisać się pod specjalnym protokołem. Następnie pojemniki zostały zapieczętowane i już można wrzucać do nich głosy. Nie ma znaczenia, do którego z nich wpadnie karta do głosowania. A jeśli okoliczny wyborca zachorował i nie może się stawić w lokalu, członkowie komisji pójdą do niego z małą przeność tę urną, no i do wyborca zgłosi się do południa. Prace komisji, która nie pozwala robić zdjęć, obserwują mężowie zaufania oraz członkowie polskiej misji obserwacyjnej z ramienia OBWE. Głosy można oddawać do 19, ale jeśli przed lokalem ustawi się kolejka głosujących, to tak jak w Polsce, kolejkę zamknie członek komisji i wszystkie osoby, jakie będą przed nim, zostaną policzone. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Przez cały dzień śledzimy wydarzenia na Węgrzech. Po godzinie 22 podsumujemy przebieg wyborów w programie specjalnym Węgierski Wieczór będą rozmowy z ekspertami, pierwsze wyniki głosowania, a także relacje naszych korespondentów. Kilkanaście godzin rozmów i brak przełomu. Amerykańsko-irańskie negocjacje w Islamabadzie nie doprowadziły do porozumienia. Kwestią sporną pozostaje swobodny dostęp do cieśniny Ormus oraz irański program atomowy. Uzyskanie trwałego pokoju będzie trudne, bo wojna z Iranem zachwiała międzynarodową pozycją Stanów Zjednoczonych, uważa politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego Piotr Pochyły. Ogromny spadek zaufania sojuszników i partnerów gospodarczych i wojskowych i politycznych Amerykanów. Próbują się ci sojusznicy dogadywać z Iranem, bo świat się zatrzymał w dużej mierze gospodarczo, otrzyma problem gospodarczy. Poza surowcami typu ropa i gaz mamy przede wszystkim, tam jest jeszcze kwestia siarki, tak? kwestia helu, bardzo istotnych elementów handlu. Mimo zerwania rozmów władze Pakistanu apelują do obu stron konfliktu o utrzymanie kruchego rozejmu. Tymczasem Izrael deklaruje gotowość do wznowienia ataków na Iran. Koalicja Obywatelska rozpoczęła kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W trakcie Rady Krajowej wybrano nowych przewodniczących oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie kampanii. Stawką tych wyborów jest niepodległość i bezpieczeństwo Polski, mówił premier Donald Tusk. Przewrządu rządu odniósł się także do swoich oponentów. W jego ocenie zamiary Władimira Putina sprowadzają się do postulatów, które realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Piątka Putina, zdawać by się mogło. Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z Nowej Piątki Kaczyńskiego. Atak na Unię Europejską, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami, zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, atak na instytucje państwowe. To jest Piątka Putina i to jest Piątka Kaczyńskiego. Jako przykłady działań służących Rosji premier wskazał zablokowanie przez prezydenta i opozycję funduszy z programu SAIF, czy decyzje prowadzące do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego. Teraz apel policji o rozwagę w pobliżu lasów. Wraz z nadejściem wiosny dzika zwierzyna stała się aktywniejsza. Zdarzenie z dzikiem czy sarną może być opłakane w skutkach, ostrzega rzeczniczka komendy w Rudzie Śląskiej Martyna Szeja.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 Program pierwszy Polskiego Radia nadaje już od 100 lat. 18 kwietnia dokładnie minie setna rocznica powstania radiowej Jedenki. Z tej okazji zbliżający się tydzień będzie wypełniony wyjątkowymi audycjami w nietypowych miejscach, mówi szefowa anteny Paulina stolarek mart Najważniejsze audycje będą nadawane spoza radia, począwszy od poniedziałku, kiedy na dworcu centralnym ruszamy w tę podróż. Następnego dnia z czterema porami jedziemy na Kasprowy i tam zaprosiliśmy zespół Trybunie Tutki. Potem jedziemy do Krakowa z wiadomościami w południe. Potem pojedziemy do Sopotu, jak Sopot to Mąciak. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie spektakl muzyczny Stulecia Wiek Radia pod batutą Łukasza Luki Rostkowskiego. To były informacje. Polskiego Radia 24 W ciągu dnia dużo słońca w centrum i na wschodzie Polski. Chmury możliwe głównie na zachodzie i tam po południu wystąpią opady deszczu. Temperatury od 9 stopni w rejonach podgórskich 11 na wschodzie do 14 na zachodzie. Klimat. Smok utrzymuje się w Gołuchowie, Radomsku, Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Otwocku i Łasku. Obecnie ponad 40% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na północy występuje wysokie stężenie pyłków brzozy. Klimat.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 No, łatwiejsze życie codzienne dla osób e, e, dla z, z dysfunkcjami, o mm, tak bym dysfunkcje. powiedział. Prawda? E, to oznacza, e, szanowni państwo, pani dyrektor, że e, przede wszystkim musimy tutaj e, pamiętać o jednym. To nie jest ulga, która przysługuje li, tylko z powodu przekroczenia jakiegoś e, wieku.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 z ulg, o których mówiliśmy, e, trzeba się wylegitymować właśnie e, takim orzeczeniem. Bez orzeczenia nie ma możliwości skorzystania z ulgi. Natomiast ważne jest to, o czym e, wspomniałem wcześniej, to jest 15 kategorii nie różnych... Nie.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 Też windy schodowe, no różne już teraz Dokładnie. są rozwiązania. E, dobrze, ale ja chciałam zapytać o coś takiego prostszego, e, co często wiele osób o tym myśli. No na przykład w łazience są rozmaite takie wsporniki, podpórki, żeby można było wstać. Doskonały wiem, przykład, z czegoś. jak najbardziej. To są wszelkiego rodzaju przystosowania, na przykład y, bardzo z życia wzięty y, przykład, y, wanna zamieniona na...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 Mogą skorzystać z takiej ulgi osobiście. Tutaj warunkiem jest to, żeby dochód seniora nie przekroczył odpowiedniej kwoty. Ta kwota w roku 2025 to jest trochę ponad 22 tysiące rocznie w skali, skali roku. O nie dużo. Generalnie tak. To nie jest aż taka duża kwota. To jest po prostu dwunastokrotność najniższej renty, więc tak to tak to jest wyliczane.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 czyli NFZ, mm -hmm.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 Jasne, no to kolejna teraz ulga, czyli ulga na organizację pożytku publicznego, na kościoły. Tutaj te ulgi pozwiększano. E, powiedzmy i jak to teraz jest, ile one wynoszą, jaki trzeba mieć dokument, e, a gdy się taką ulgę przekazało, seniorzy często dają przynajmniej na, na niektóre z nich. Tak, ja myślę, że najpopularniejsze właśnie te instytucje, o których mówimy, to są organizacje pożytku publicznego oraz kościoły. Mhm. Natomiast jest tego troszeczkę więcej, bo mówimy również o na przykład szkołach zawodowych, które realizują kształcenie zawodowe. Więc w tym wypadku ta ulga to znowu wydatki nasze na ten, cel. To mogą być pieniądze, ale to mogą być również darowizny w formie rzeczowej. Natomiast w takiej sytuacji my musimy się tutaj legitymować faktem, że dana wartość została przekazana danej konkretnej organizacji. No właśnie. Kościół na fakturę wystawi? Kościół faktury raczej nam nie wystawi, no ale w tym wypadku przepraszam za kolokwializm, ale mówiąc zupełnie wprost, z tej perspektywy warto e, wpłacać e, raz w miesiącu albo e, częściej, nawet raz w tygodniu e, przelewem, niż dawać na tace. Brutalne, ale prawdziwe, e, z tego względu, że e, po prostu będziemy musieli tutaj się wylikwidować tym ten, ten, ten, no, faktem e, przekazania tych środków pieniężnych. No a najprostszą sytuacją jest po prostu pokazanie przelewu. Które zrobiliśmy. No czasami, ja dlatego o to pytam, bo są osoby, które dają na przykład tam nie wiem, na ławki, na witraż w kościele, Oczywiście. na remont kościoła. To się często zdarza w przypadku seniorów, więc dlatego rozumiem, że tutaj mówimy przelew, a nie położenie w... Tak. Albo porozmawiać z proboszczem, mówiąc zupełnie wprost, żeby on taki, taką donację udokumentował jakimś dokumentem parafialnym. No wystarczyłoby prawda? poświadczenie z pieczątką parafii? Jak najbardziej. To jest kwestia tego typu, że no, jeżeli proboszcz przyjął pieniądze w kopercie, Przeliczył, poświadczył, że przyjął taką i taką kwotę, prawda? No to też będzie miał to, taki dokument będzie miał. Pytanie, czy to wtedy podatkowo dowody. nie obciąży? Ach, to jest zupełnie inna kwestia. A, no właśnie. <laughs> ale, ale zasadniczo nie powinno. Jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą, a zakładam, że w tym momencie nie, no bo jeżeli mówimy o właśnie sfinansowaniu jakiegoś wystroju kościoła, no to jest to na cele pożytku publicznego, publicznego mhm. na cele religijne. W związku z tym takiego problemu być nie powinno. No to jeszcze może jedną ulgę, która się może nie kojarzy, ale często mówimy... No przepraszam, jeżeli mhm. mogę wejść w słowo, nie tak. powiedzieliśmy nic o e, tak. progach. Dlatego, że to jest istotna kwestia, ten próg to jest 6%. 6% mhm. dochodu, czyli mówiąc zupełnie wprost, jeżeli mój dochód roczny, żeby łatwo się liczyło, to jest 100 tysięcy złotych, to ja mogę e, maksymalnie 6 tysięcy odliczyć. Nawet jeżeli przeznaczę na te cele 10, 20, 30 tysięcy, no to progiem jest to 6 tysięcy. Odliczam od podstawy czy od podatku, a odliczamy od podstawy opodatkowania. Natomiast drugą kwestią, która często bywa mylona, to jest kwestia tzw. tak zwanego półtora procenta, ale to już jest nasze rozliczenie z Urzędem Skarbowym w tym sensie, że składając naszą deklarację roczną my musimy wskazać, jeżeli chcemy oczywiście, jaką organizację pożytku publicznego chcemy wesprzeć w jakiej części, mamy na to 1,5% naszego podatku. I to już jest odliczenie z podatku. Czyli jeżeli mhm. zapłaciłem w danym roku, powiedzmy, podatku 10 tysięcy, to mogę powiedzieć, a półtora tysiąca, 150 zł, proszę przekazać temu i temu podmiotowi. Dobrze, to jeszcze tak y, krótko, chociaż ulga na internet, bo seniorzy jednak często z niego korzystają, są tam niebezpieczeństwa, ale wiadomo, świat idzie do przodu. Czy senior może z takiej ulgi skorzystać, w jakich tylko przypadkach? Powiem powiedzmy. w ten sposób. Ulga historyczna de facto, mm -hmm. ponieważ ona w tej chwili będzie przysługiwała tylko i wyłącznie seniorom, którzy byli wykluczeni cyfrowo, tak można o tym powiedzieć. Ale są tacy. Absolutnie. Dlatego, dlaczego o, o tym w ten sposób mówię? Ona działa już od dłuższego czasu, od 2007 roku, ile dobrze pamiętam i pamięć mnie nie myli. Natomiast ona jest ograniczona czasowo. To znaczy my z niej możemy korzystać tylko przez dwa kolejne lata, od momentu, kiedy zaczęliśmy korzystać z internetu. W związku z tym de facto dla wielu no będzie to już pieśń przeszłości. Jasne. Dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę. Doradca podatkowy Marcin Homiuk był naszym gościem. Dziękuję. A ja bardzo zapraszam dziękuję. na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia. Portfel Seniora Ogłoszenie Społeczne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 To promocja.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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam, Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Minęła godzina 9.31. Konflikt na Bliskim Wschodzie zamieszał na światowym rynku paliw, prowadząc do wzrostu cen ropy naftowej oraz hurtowych cen paliw. Wysokie ceny surowców odczuwa także branża lotnicza, która z niepokojem patrzy na zbliżający się sezon wakacyjny. Przewoźnicy są zmuszeni do podnoszenia cen biletów i ograniczania liczby połączeń. Globalny kryzys dotknął także polskie linie lotnicze lot, które skasowały część lotów. O związkach turystyki z wojną z Erykiem Kłopotowskim, podróżnikiem i ekspertem rynku lotniczego rozmawiał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 Wykupionego ubezpieczyciela, to nic nam nie przysługuje. I tutaj znowu konieczność sprawdzenia drobnego druczku. Ja, na przykład, z moich osobistych doświadczeń wiem, że firma AXA również ma. Nie, od... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie Miało, miało można, Jareku, tak. tak, tak, tak, tak, tak.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 zabezpieczenia finansowe w postaci hedgingu paliwowego, czyli podpisane umowy z dostawcami paliwa na konkretną kwotę, która uniezależnia nas od takich wahań na rynku cen, cen ropy. Tego Skandynowowie nie mieli i skończyło się odwołaniem tysiąca rejsów bardzo, bardzo szybko. Mieliśmy w ciągu ostatnich czterech lat taką tendencję spadku ceny ropy, no i myślę, że na to grała część przewoźników.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 A my teraz lądujemy w Budapeszcie. Tam jest Piotr Piętka. Witaj Piotrze, nasz korespondent na Węgrzech. Na Węgrzech dzisiaj wybory jakże ważne i dla tego kraju i dla całego regionu i być może zaryzykuje takie stwierdzenie dla całej Unii Europejskiej. Od szóstej trwa to głosowanie. W jakiej atmosferze, jak przebiega i czy zagłosowali już dwaj najpoważniejsi kandydaci, najważniejsi gracze na węgierskiej scenie politycznej? To może tak, ja zacznę od nawiązania do poprzedniej rozmowy i zapraszam bardzo serdecznie do Budapesztu, zapraszam bardzo serdecznie na, na Węgry nad Balaton samochodem i samochodem. Może nie dzisiaj, dlatego, że dzisiaj może być problem z obsługą turystów, dlatego, że Węgrzy rzucili się do urn. Proszę sobie hmm. wyobrazić, że według danych na dziewiątą już niemal 17% wszystkich uprawnionych do głosowania poszło do tych urn Czyli i zagłosowało. To jest rekordowa frekwencja, rekordowo wysoka? Która zawsze i tak jest nieco wyższa niż w Polsce, bo bodaj, bodajże to było około 70%, więc bardzo wysokie Zawsze to jest dość duża, bardzo, bardzo wysoka frekwencja A tym razem szykuje się rekordowa frekwencja tak jak powiedziałaś, rzeczywiście obaj liderzy, Wiktor Orban i Peter Modior już zagłosowali w swoich okręgach wyborczych, już odbyli krótkie konferencje prasowe i powiem tak, widać u Pietera Modiora już bardzo duże zmęczenie tą kampanią. On codziennie 5-6 spotkań odbywał w różnych miejscach. Przemieszczał się po kraju dosłownie, który kraj może nie jest wielki, ale jednak te kilometry robią, natomiast on także namawiał swoich wyborców do głosowania. On powiedział co może się zdarzyć od jutra, jeśli jego Partia wygra. Posłuchajmy Petera Młodiora. Mamy wybór między wschodem a zachodem, propagandą a uczciwym dyskursem publicznym, korupcją a czystym życiem publicznym, dalszym upadkiem i całkowitym załamaniem państwowych służb publicznych, a przywróceniem funduszy unijnych i odbudową węgierskiej gospodarki. Mamy wybór między kryzysem bytowym a godziwym bytem. Zachęcam każdego obywatela Węgier do skorzystania z prawa do głosowania. A jeśli chodzi o Wiktora Orbana, to on był może pewny, uśmiechnięty, ale mam wrażenie, że ta jego konferencja prasowa była nieco bardziej chaotyczna. On nieco bardziej chaotycznie mówił, nie wiem czy to zdenerwowanie, czy po prostu natłok tych dziennikarzy. On mówił o tym, że ta kampania, że po pierwsze, że spodziewa się zwycięstwa, że on według niego będzie dalej premierem. Natomiast, natomiast też wspominał o kampanii, którą uznał za bardzo dobrą, posłuchajmy Wiktora Orbana.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 Orban powiedział, że chce wygrać, że zaakceptuje jednak także wyniki, jeżeli przegra. Chociaż mówi, tego nie, nie ma w planach. Tak jak powiedziałem, bardzo wysoka frekwencja, bardzo spodziewana wysoka frekwencja. Pytanie pewnie padnie, kiedy wyniki, być może pierwsze wyniki poznamy jeszcze przed północą. Natomiast jeżeli wynik będzie bliski, pamiętajmy i o tym też mówiła Państwowa Komisja Wyborcza Węgierska, że jeżeli wyniki będą blisko, to trzeba będzie zaczekać na wyniki korespondencyjne, na głosy korespondencyjne, te mogą, zejść, nawet, mogą schodzić nawet do wtorku czy czwartku, a więc ostateczne wyniki, ostateczny podział głosów możemy poznać nawet dopiero w przyszłą sobotę. Piotr Piętka. Piotrze, bardzo dziękuję. Czekamy na dalsze korespondencje i raporty z przebiegu tego głosowania, a potem wyników wyborów. Na razie w tle słychać, że wiosna na Węgrzech. No, piękne słoneczko, może trochę, może trochę nie jest bardzo ciepło, ale piękne słońce, rzeczywiście wiosna pełną parą w Budapeszcie. Ciekawe, jak to interpretują ten znak i tę pogodę, i to ciepło, i te wiosnę, i to nowe otwarcie. Ci najpoważniejsi rywale w tych wyborach parlamentarnych. Piotrze, jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Komentarz Pan profesor Andrzej Zbała, politolog z SGH z nami teraz połączony. Witamy, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie. Co dla Pana jako politologa, eksperta, człowieka, który się polityką zajmuje zawodowo jest najważniejsze, najciekawsze w tych węgierskich wyborach, w tej kampanii, która się kończy, to no już właściwie się skończyła, bo dzisiaj dzień głosowania, ale także co z tej Pana perspektywy jest najważniejsze, jeśli chodzi o ewentualną zmianę władzy na Węgrzech? Tak, tam jest wszystko ciekawe. W gruncie rzeczy to jest państwo, w którym rządził Orban przez 16 lat. Jest kwestia, jak bardzo on ten państwo skorumpował, jak bardzo jakby sprofilował instytucje tego państwa na swoje potrzeby partyjne, polityczne. Jest kwestia, jaka jak jest taka realna władza demokracji, czyli wówczas, kiedy większość wyborców, czy znacząca część wyborców odwraca się od niego, bo dostrzega coraz silniej wady jego rządzenia. I jaka jest wówczas ta faktyczna siła wyborców wyborców w, w, w odwróceniu tej sytuacji? Bo przecież instytucjonalnie on podporządkował to państwo, w sensie media na przykład. Była potężna asymetria podczas kampanii, w prezentowaniu Kampanii, treści programów fineszu i Ciszy. To pytanie o, o siłę demokracji, i to, na to pytanie będziemy mieli wkrótce odpowiedź, że być może Węgrzy pomimo tych 16 lat okazali odporność na propagandę, na manipulację, na marketing polityczny i ich werdykt będzie będzie wyraźny, że jednoznaczny i Węgry wejdą na nową ścieżkę. To są wybory najważniejsze z punktu widzenia Węgier od pewnie początku ich niepodległości w XX wieku, ale to także jest są ważne wybory dla naszego regionu, dla, dla całej Europy, dla Polski także. I to nie tylko z tych oczywistych względów. Pamiętamy o azylantach w Budapeszcie. Dlaczego to są ważne wybory dla Polski i Polaków? Tak, to są bardzo ważne wybory. Z... Wiemy, że to są koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, Fidesz. Orman jest symbolem pewnego typu polityki prawicy, skrajnej prawicy, jest symbolem manipulacji, jest symbolem podporządkowania państwa, czyszczenia, demokracji, zawładnięcia demokracją, zawładnięcia państwem. E, PiSowi się ta po, polityka zawsze podobała, jakkolwiek no, kwestionowała oczywiście bliskie relacje z, z Rosją, czy podporządkowanie Rosji, jakkolwiek to jest absolutnie składnik, czym powiedziałbym sama istota e, urbanizmu e, e, właśnie ta, to skojarzenie, to skoligacenie z, z Rosją, bo to jest e, e, taka miłość do tego typu rządzenia, jak jak rządzi Rosją e, Władimir Putin, e, więc tego w gruncie jeszcze nie da się rozdzielić. To jest istota, tak jak powiedziałem. E, więc e, e, porażka Orbana e, to, to być może też e, jest e, osłabienie e, tego typu prawicy e, w Polsce. To, jest, e, to, pe, to, będzie, to może być wiatr w żagle środowiska demokratycznego w Polsce, które no, poczuje, że ta siła wyborców jest i demokracja może obronić się przed takimi, takimi praktykami właśnie Fideszu, Orbana. I to jest powód, dla którego polska prawica tak mocno inwestuje, nie tylko w takim znaczeniu finansowym, bo pewnie w takim najmniej, inwestuje w tę kampanię Wiktora Orbana i w jego polityczną przyszłość. Pamiętamy przecież tę wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, jego spotkanie z Wiktorem Orbanem i te kontrowersje, które narosły wokół tego spotkania, bo no, wiemy o Wiktorze Orbanie, a jeszcze ta kampania na Węgrzech przyniosła nowe informacje o tych jego powiązaniach jego środowiska politycznego wprost z Władimirem Putinem. Tak, tak. No tu jest dużo e, e, relacji między polską prawicą a, a, a Fideszem. E, to są, e, to jakby jest jedna formacja polityczna, e, jeden nurt polityczny, ideologiczny, jakkolwiek oczywiście ta różnica odnośnie Rosji, ale to też jest powierzchowna w, w gruncie rzeczy różnica. Polska prawica ma e, takie inklinacje powiedziałbym wschodnie prorosyjskie, może nie niekoniecznie propupint, pru. Proputinowskie, ale prorosyjskie na pewno, jeśli patrzymy na historię prawicy, na, na, na ideologię Romana Dmowskiego i tak dalej, to te sprawy są zupełnie jasne przede wszystkim No to, ale co trudno, łączy... panie profesorze, obecnemu na przykład hmm. Prawo i Sprawiedliwości zarzucać te, te związki z Putinem i, i schlepianie tamtej królowskiej Nie, nie, z Putinem nie. Mm -hmm. oczywiście oni mówią, że Putin jest B, ale Rosja jest OK. To, to jest takie rozróżnienie. Rosja daje, oni uważają, że Rosja daje Polsce potencjalnie lepszą przyszłość do rozwoju, będąc w takim kręgu, do no, takiego klimatu wschodniego niż w Zachód. To, co łączy PiS z, z Orbanem i, i z Rosją, to jest nastawienie anty, antyzachodnie. I to się wzmaga w pisie i to może mieć swoją, swoje konsekwencje w przyjmowaniu takiego z modelu rządzenia, jak to jest w Rosji. No tu trzeba byłoby zgłębić podejście Romana Dmowskiego, który jest ojcem założycielem prawda, ty prawicy, Prawicy Narodowej, ale także też w szerokim, w szerokim rozumieniu. To jest bardzo specyficzne i to jest tak, że, że prawica no, w ciągle jest w tych kolejnych historycznych, że jest antyzachodnia. To, to, jest, to jest kluczowa rzecz. I no to i pewnie antyniemiecka przede wszystkim. Anty, antyniemiecka, ale też antyzachodnia w takim szerszym rozumieniu, bo to, to historycznie bierze się z opozycji wobec zachodnie, zachodniego oświecenia. Oni po prostu prawica zawsze bała się zachodniego oświecenia, w tym, w tym sensie, że bała się zmian obyczajowych, także Zachód nam nagle o, będzie narzucał równość, równość płciową, czy, czy, czy w, w kwestii małżeństw jednopłciowych tych takich zmian kulturowych, których prawica nienawidzi i w zasadzie to jest to, co napędza ich politykę, bo prawica może się zgadzać z różnymi rzeczami, nawet z innymi partiami, ale, ale to, co jest jednak ich źródłem tożsamości, to jest po prostu niechęć do zachodu i do tamtejszych różnych norm kulturowych. No tak, rzeczywiście Viktor Orban mówi o tej demokracji nieliberalnej, antyliberalnej. To tak. jest to je, jego główne hasło i podstawa. Zresztą też bardzo ciekawa jest ewolucja Wiktora Orbana od tego polityka, który walczył z systemem radzieckim, tak to określmy, a, a teraz który ściska rękę Władimirowi Putinowi, który tego systemu jest spadkobiercą i kontynuatorem. Tak, no to on popadł w taką obsesję antyzachodnią, E, to pewnie w dużej mierze wynika z, z, z rosnącego cynizmu e, u, u tego polityka. On uznał, że tak jak zresztą w Polsce też mamy takich wiesz, wielu polityków. On uznał, że e, społeczeństwo trzeba straszyć. E, trzeba pokazywać wyraźnie przeciwnika e, i e, ubierać się w szaty obrońcy narodu, interesu narodowego. E, po prostu manipulując e, ludźmi, co, co, co, co jest e, możliwe w dobie mediów społecznościowych i różnych technik marketingu politycznego, to wychodzi po prostu przy odrzuceniu różnych zasad etycznych to wychodzi, to się to politycznie partyjnie jest opłacalne, no, no i przy właśnie jego cynizmie to, to zagrało i to, to, gra, to przez 16 lat się udawało. Natomiast być może będziemy świadkami takiej sanacji jakiejś w, w, w klasie politycznej, odrzucenia aż tak skrajnego cynizmu politycznego. Wygrać wybory to jedno, Panie Profesorze, a rządzić to już zupełnie inna sprawa. Myślę o tym w kontekście możliwej wygranej rywala Wiktora Orbana, Petera Madziara, który wywodzi się z tego środowiska politycznego i jest w pewnym sensie uczniem Wiktora Orbana, a teraz stanął naprzeciwko niego i jest jego największym rywalem. Wszyscy komentatorzy zwracają uwagę na ten zabetonowany system na Węgrzech i na to, że przez 16 lat Wiktor Orban i jego ludzie tak zorganizowali to państwo żeby na pewno nie ułatwić, a może i skutecznie utrudniać rządzenie swoim następcom. W jaki sposób lider dzisiejszej opozycji, a być może za chwilę zwycięzca tych wyborów i przyszły węgierski premier, może sobie z tym problemem poradzić? No, na pewno to będzie spore wyzwanie, żeby odkręcić wiele rzeczy. To nie będzie, to nie będzie łatwe, ale sądzę, że jest możliwe przy, przy no, pewnej takiej inteligencji instytucjonalnej, bo to, to, to nie jest tak, że ludzie są zepsuci po prostu i popierają e, Ormana, e, ponieważ czerpią korzyści. No, część oczywiście nie rozumie, a, a część jest jakoś tam zepsuta, w, włączona w, w system korzyści. Wydaje się, że jeśli się naprawi instytucje, reguły i jeśli będzie, będzie ta zasada lojalności wobec państwa, wobec rozwiązań instytucjonalnych, to, to ludzie to kupią, bo zobaczą, że że to jest no, przyjemniej, przyjemniej żyć w warunkach, kiedy reguły, zasady funkcjonowania są jaśniejsze, a nie tak oparte na, na, na, na korupcji. Uśmiecham ja, ja się, myślę, panie że... profesorze, bo mam świeżo i pewnie wszyscy mamy i nasi słuchacze także doświadczenie tego tygodnia i tego, co się dzieje w Polsce wokół Trybunału Konstytucyjnego i jego przywracania do normalnego funkcjonowania. No więc właśnie, to jest, to jest sztuka tworzenia sprawnych instytucji pozbawionych konfliktów, interesów. I, i jeśli on będzie tworzył na przykład sądownictwo właśnie w, w oparciu o standardy zachodnioeuropejskie, to sędziowie to kupią. To oni będą orzekali zgodnie ze sztuką, kiedy będą pozbawieni presji partyjnej na, na określone orzeczenia, czy to w sąd sądownictwie konstytucyjnym, czy w takim powszechnym, i to się wyprostuje z czasem, bo no tak jak powiedziałem, większość ludzi chce no, pracować w sposób profesjonalny, bezstronny, jeśli nie ma tej presji politycznej. Natomiast najgorzej jest, kiedy jest ta presja, ponieważ no, część ludzi ulega, bo chce żyć, bo chce funkcjonować, bo chce zarabiać i utrzymywać rodzinę i tak dalej. I Także jak on, kredyty pewnie jeszcze mo można tak, dodać. Jak, jak on zdejmie ten kaftan partyjny nad państwem, to sądzę, że to społeczeństwo rozkwitnie i ono to doceni i być może Peter Madziar wytworzy jakby nową ścieżkę funkcjonowania tego społeczeństwa. I ono, ono doceni to, doceni wartości europejskie, właśnie tolerancję, bezstronność. Na razie, panie profesorze, piłka nadal w grze. Czekamy na rozstrzygnięcie wyborcze na Węgrzech. Był z nami pan profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za usłyszenie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.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 klamie.